Do złych rzeczy. On jest tym, który wchodzi, myśli, rzeczy, które są haniebne. On jest tym, są Bożą. I to są też świadectwa ludzi, którzy które poznaliśmy na wakacjach. Ona pierwsza się obróciła. No. Później właśnie mówiła to ta siostra, że ten mąż po prostu był wściekły, że tak aż dyszał z takim przerażeniem, kiedy, kiedy ona odbiła. No mogę wstawienić, bo po prostu to była taka wściekłość, gdzie strony. I on kiedy później się nawrócił, to sam przyznał, że to tak jak było można powiedzieć diabelskie, że to była taka... Coś z jego sercu po prostu tak go rozpalało. Chodzi o to, że szantał jest wściekły z tego powodu, że coś Bożego dzieje się na tej ziemi. I na pewno ci ludzie, którzy tutaj czytamy, byli pełni szaleństwo. Jak rozpala ich serca. Było no, tak jak czytamy język rozpalony przez wieku no, i z tego, To jest ciekawe 12 wiersz, że Pan Jezus w takim momencie ani się nie ukrywał, ani nie budował opozycji, ani e, e, jakiejś strategii nie układał. Jak teraz to zrobić, tylko widzimy, że się To jest najlepsze rozwiązanie. Na pewno w takiej sytuacji zagrożenia. Pierwsza rzecz. Wodzić się, żeby Bóg to wpłynął na ten wydarek, żeby ochronił, jeśli tak jest taką groźbą do tego, żeby nie działać. Myślę, że to ma wszystkich nie można może czy tak Prawie to skupienie, kiedy czytamy o panu kiedy wodli się całą noc. Czy ktoś z nas to przeżył? Gdzie wodnicy, wydaje mi się. Nawet nasze ciało. A tutaj udaje nam przejrzystość, żeby całą noc spędzić. W Na pewno, im więcej wodę, tym bardziej to staje się możliwe. Chciałem powiedzieć, że ta modlitwa także musiała dotyczyć tej do bardzo ważnej decyzji wyboru apostołów, wyboru z... z tego tłumu, który właśnie przyszedł. Tych szczególnych, którzy mieli być bliżej z nim. A więc ogólnie. Przez ważnymi decyzjami, trzeba się więcej modlić, niż Właśnie po to, żeby samemu dać się pokierować wody. I na pewno to też w związku z tą w związku z tym, co miało się wydarzyć. I po tej modlitwie będziemy dokonuje tego wyboru. Teraz my się miało. W tej sekundzie, że Jonathan Edwards mamy gdzieś, wiem, chyba gdzieś na półce, może jeszcze był traktat, w rękach Boga. Tam jest też napisane, że on przez sam noc się modlił, potem wygłosił wykazanie. Wykazanie zostało spisane. I do dzisiaj, kiedy to się czyta, to aż trzeba wiedzieć, która działa. Naprawdę ta moc jest odczuwana w tym, co ten brat wtedy wypowiedział? To było kilkaset lat wstecz. Widzimy, wybiera dwunastu, też powiedziałem, dlaczego dwunastu, piętnastu, dziewięciu. Dlaczego dwunastu? E, bóg ma też, um, można powiedzieć, swoje zasady, którymi się kieruje. Też, też nie są przypadkowe. E, ma to już jedenaście leków. Konieczne jest to, że w tym na nie ma wypadku. Konieczne jest to, że w tym roku i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich czyli 12 tronów, dwanaście pokoleń izraelskich dwunastu apostołów. A więc widać wyraźnie że jest to liczba zarządzania na ziemi. Liczba związana odpowiedzialnością, którą Bóg powierza tutaj na Ziemi, I tak było właśnie z tym Izraelem, 12 plemiom, trony, a więc e, znowu wykonywanie e, wyroków. E, I dlatego tych e, uczniów tych, którzy mieli być szczególnie blisko Niego, było właśnie w tym przypadku dwunastu. I e, apostoł, oznacza posłany, e, można Szczególny zaszczyt z tego wyboru, akurat tych wybrał. Można powiedzieć podszedł, powiedział ty, ty. Ty. To było coś szczególnego. I maksymalnie w skrócie, gdybym powiedzieć to, gdybym wątpliwa na pewno, to na pewno takie czytamy do dzieła apostolskich w pierwszym rozdziale, kiedy wybierali na miejsce Judasza, to chodziło o to, że miałby to być ten, który od początku chodził z Nim, zawsze go z nim. A więc ten, który widział Jezusa, a jeśli słyszał, Jego nauczanie, ten, który widział go z matry, potem miał po prostu zaświadczyć. To, to był sens znienia ci, którzy byli nauczymi świadkami Jego wielkości. I nauczania, i by w mocy potem dalej mieli potem zespoły. że Arzeusze mieli w sobie taki popęd szaleństwa, to jednak nie mieli żadnej władzy, jeśli chodzi o rolnictwo nad Panem Jezusa i byli jak takie robaki, które właśnie są dobrze się czują, gdy jest ciemno, gdy jest dużo. Ale gdy wschodzi światło, to właśnie są, uciekają yy, po dziurach, żeby się pochować. I, I można powiedzieć, że oni tacy byli, że kiedy to światło Boże, którym był Pan Jezus, yy, świeciło na nich, to oni nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. I tak właśnie działa ta moc ciemności, że... Yy, że właśnie po ciemku, albo też i przez tłum, gdzie jest ich wielu, Pan Jezus był sam. I kiedy do uczniów powiedział przed swoją męką, że wy wszyscy się mną zgorszycie i mnie samego zostawicie, to właśnie poszedł na wolgotę. I tu mamy też taki właśnie przykład, że... Yy, oni wszyscy wołali ukrzyżuj, ukrzyżuj, a Pan Jezus sam poszedł na górę, niosąc krzyż i rozwadając swoje ręce i umierając. Wskazuje to właśnie, że Pan Jezus wiele razy pokazywał uczniom, jak mają postępować. I też wiemy, że zanim y poszedł na krzyż, to modlił się, ten wracę wiesz, nam mówi stało się w tych dniach, że wyszedł na górę że y, spędził tą noc ze społecznością z ojcem z tym, który zawsze miał tą społeczność gdzie przebywał z nim przez całą wieczność i wiedział u kogo szukać pokrzepienia wiedział u kogo y, szukać znowu y, tego, aby aby nie być podobnym do tych, którzy byli właśnie takimi ludźmi. I spędził noc na modlitwie do Boga. Wydaje się, że wiele rzeczy byśmy rozwiązali w naszych domach, gdybyśmy właśnie e, zamiast e, rozmawiać, odnicić się ze sobą, e, gdybyśmy się modlili. Gdyby Pan Jezus został tam razem z nimi i rozmawiał z nimi i tłumaczył im, to przecież oni dalej by nie zmienili swojego stanu rzeczy. Ale on jednak poszedł się modlić. I miejmy właśnie też to na względzie, abyśmy i nasze problemy w naszych domach yy, tak właśnie rozwiązywali, aby się modlić w tej sprawie, w konkretnej sprawie. Jeżeli coś nam leży na sercu, to módlmy się. I gdy nastał dzień, Wydaje się, że celem tej modlitwy było to, aby wybrać tych dwunastu. Bo też i w Ewangelii Marka widzimy to dokładnie.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 których też nazwał apostołami. Mieliśmy wspomniane o tym, że 12 plemioń zareckich i tak mi wyszło. Przyszło myśl, że tutaj Pan Jezus wybiera e, z Bogiem tych dwunastu tam e, Jakub, będąc tym ojcem tych dwunastu plemion. To jakby on zrodził tych dwunastu swoich synów. I tak możemy powiedzieć, że tamto powołanie dwunastu plemion jest według ciała. Tutaj mamy powołanie dwunastu według ducha. I tam jest ziemski naród, a tu mamy ten lud niebieski. jest właśnie ta różnica w tym, w tym powołaniu. Tam według ciała, tutaj według Bóg. Wiemy, że kiedy Izrael chciał króla, to Bóg pokazał im i oni zobaczyli Saula, syna Kisza, że był wysoki, że żeby głowę przewyższał ich i podobał mi się i to był król według ciała a kiedy Bóg naznaczył Dawida według serca swego to właśnie był król według ducha i jest ta pewna różnica, co Bóg wybiera a co człowiek wybiera miejmy właśnie też to na względzie, abyśmy w duchowy sposób coś wybierali abyśmy w duchowy, w duchowy sposób sprawy rozsądzali. Nie według ciała, nie według oczu. Nie to, co jest przed naszymi oczami. Ale żebyśmy właśnie z Bogiem te rzeczy czynili. I było to na pewno trudną rzeczą dla Pana Jezusa, że musiał wybrać tych dwunastu, a szczególnie wybrać Nasza i Skariotę, który go zdradził. Tak. Ale w dwunastu patriarchach Jakuba, tych syna, też jest jeden, z którego właśnie wyjdzie antychryst. Także mamy to y, podobieństwo. Bóg jest tym, który działa y, dużo naprzód i wie wszystko. Ale jakże właśnie w gronie tych, którzy byli tak blisko Zbawiciela, musiał się znaleźć taki, który podniósł przeciwko niemu piętę swoją. Pan Jezus, w pierwszej dwunastej widzimy, że Pan Jezus sam poszedł na górę. Myślę, że możemy z tego e, wnioskować, że nikt go nie zachęcał do tego. Tak samo możemy dla nas tą naukę wyciągnąć, że nie powinniśmy czekać, aż kto już nas zachęcał do modlitwy, ale że sami powinniśmy znaleźć czas na modlitwę na społeczność z Dlatego, jestem uśmiechnięty, jestem który z pomarańczy się odświeć. Daje, daje, daje, daje, daje, daje, Przypiałam się z Księga Bowie 21 rok, czy kawałek, 15 wiersz. Mowa o nowym Jeruzalem. Zwykle pewnie myślimy, że to jest jakiś fragment nieba, czy takie coś, gdzie będziemy. Ale w istocie ten fragment mówi nie tyle o miejscu, ale o tym, kim jest Kościół w sposób, czym jest Kościół z Bożego punktu widzenia. I nie, o Kościele nie tylko apostoł Paweł pisał, ale widzimy apostoł Jana, tak? I także miał tego niebiańskie, głębsze zrozumienie, można powiedzieć. I... To ciekawe właśnie, że tu znowu ta liczba 12 yy, wiele razy się powtarza. Więc widać, że ta reprezentacja Boga jest widoczna i Kościół jest tą reprezentacją Boga. Zobaczmy, co jest mowa o tym Kościele no, na mieście 21-12. Mowa o tym mieście. Miało ono, dziękuję za potężny, wysoki mur. Miało 12 że 3 na bramach 12 aniołów. i 12 z 14 wież. 12 kamieni a mamy 12 12, 12 12 12-12 się. E, jeszcze 16 wież. Że miasto miało 12 tysięcy stadionów, 17, yy, że tego miasta miał 144 łóci, czyli 12 razy 12. Yy, Wyraźnie widać, yy, jak to wygląda. Odróżnie trzeba powiedzieć: Ład, wow. wszystko uporządkowane. Yy, no, I powiedzieć idealna pani młoda. I widać w tym, że Duch Święty sprawia, że jeśli jest działanie Ducha Świętego w Kościele w Zgromadzeniu, wtedy widać ten duży porządek. Że ktoś się w tym przejawia. Myślę, że także na to wskazuje, że to, co jest od Boga, przejawia się no, w członkach tego Kościoła. Dziurę! Czy mamy że, już... To już może na szybko Ależ co masy, wiesz bardzo marne. E, w tym, może nie w siebie widzi tego podobnego do Był tym, tym któremu pan jest powiedział, paś, mojej powiecie. Czyli Miał to zadanie, mimo tego, że zawiódł, mimo tego, że upadł. To jednak panu zlecił takie ważne zadanie. Proszę się do wierzyńców. Mam też i Andrzeja, który miał taki dar, że był w cieniu, ale miał dar do przyprowadzania. Bo to on przyprowadził Piotra do Pana Jezusa. Andrzej też jest ten, który przyprowadził, czy też wspomniał o tym chłopcu, który miał te... Nie pamiętam, te lat, to znaczy przyprowadził, przyprowadził tego chłopca. Dar, e, przyciągania to jest też bardzo potrzebny dar. Myślę, także dzisiaj taki ja dar przeprowadził. Powiedział, tak. Hmm, no też rzeczywiście, tak. Był też jeden z czterech, który pytał na temat wydarzeń związanych z końcem świata. Marek, 13 rok, 20. To My mamy pracę Jakuba Jana, synu Zebedeusza. Jakub, się, oni obaj byli nazwani synami gronu, przez pana. co można sądzić o ich charakterze, że byli bardzo e, czy tak gwałtowni, czy bardzo pełni energii. E, Jakub jako pierwszy zginął. Pierwszy z 12, który poza śmierć. E, o Janie e, można by wiele powiedzieć. On sam sobie mówił z tym, którego było jest. Zdanie, które świadczy o jego szczególnie bliskiej relacji z Panem, Co też możemy powiedzieć, że e, wszyscy wierzący są własnością Pana. Każdy może powiedzieć, że jest moim moim Panem, ale jednak ta bliskość jest różna. Jest e, są też różne wypowiedzi, Jana, ale, e, ale jednak Pan. Zawsze bardzo na to dobrą odpowiedź, to mówi, że chodzą za nami, wydanialiśmy dzwony, czyli zbawiali, nie chodzą za nami. Więc to jest tak, że on też miał takiego ducha, na ziemię w jakimś sensie takiego dzisiaj rodziców zaraz udzielił dobrej odpowiedzi i mówi. Nie może ktoś. Kiedykolwiek. nie co do mnie, nie mogę i zaraz pomyślał o mnie mówić. Mam jeszcze Filipa i Bartolome. Filip to jest ten, który powiedział: Pokaż nam już na końcu. Czy też powiedział: Nie wiemy, dokąd idziesz? Wtedy odpowiedział yy, Pan yy, Ja jestem drogą prawdą i życiem. Bo bardzo mnie uwięzono i wiele osób, to najprawdopodobniej ten sam, o którym czytamy, jako Natalia ze względu na bliskość yy, tego yy, Filipa, bo yy, właśnie też nie czytamy w tym